podcastofon.pl stacja kontroli podcastów aktualności podcastowe podcast o podcastach zapraszamy Witamy Państwa w kolejnej audycji Podcastofon, czyli stacji kontroli podcastów. Przed mikrofonem z Canterbury w Anglii. Witam Was Robert Kessling, a z kolei od strony polskiej mówi do Was Łukasz Mocek, czyli Papa. I będziemy dzisiaj omawiać podcasty, które ukazały się w ostatnim czasie, a ten ostatni czas, to jak sobie tutaj ustaliliśmy, to czas od kiedy ukazała się zerowa wersja audycji podcastofon, no i mniej więcej minął od tego czasu tydzień, nawet troszeczkę dłuższy okres czasu, a my postaramy się przybliżyć Wam te podcasty, które w tym czasie ukazały się w polskim internecie. Wciąż jeszcze jest to wersja beta podcastofonu i no Musimy tutaj przeprosić tych wszystkich, których pominiemy. Mieliśmy króciutką taką debatę, od którego momentu rozpocząć i, i właściwie czego byśmy nie wymyślili, to nie udałoby się wszystkich uwzględnić. Ale z drugiej strony czas nas goni i trzeba podcastofon ruszyć, więc tak uśredniliśmy sobie właśnie, jak papa powiedział, ten moment rozpoczęcia omawiania podcastów i... To, co właśnie dzisiaj zaprezentujemy, to są podcasty znajdujące się w katalogu polskich podcastów i mam nadzieję, że tam też zaglądacie. Tak, katalog polskich podcastów, czyli strona, która będzie nieodłącznym towarzyszem podcastofonu, strona, która zasila podcastofon, właśnie z niej czerpiemy dane na temat tego, co w danym tygodniu pojawiało się w polskiej sieci. No ale także czekamy na odzew od Was. Tam jest rameczka, w której można zgłaszać propozycje podcastów, których w tym katalogu nie ma, propozycje nowych podcastów, które również powstają. A o tych nowych podcastach może wspomnę słówko pod koniec dzisiejszego wydania podcastofonu. E, tak, no skoro już Łukasz powiedział o dodawaniu nowych podcastów, to powiem jeszcze y, o, o sprawie Takiej dosyć oczywistej dla nas, dla twórców katalogu i dla twórców podcastofonu, zresztą o nas też powiemy chyba dzisiaj troszeczkę, chodzi o to, że nie każdy podcast zostanie dodany, to znaczy nie przejmujcie się albo inaczej. Przejmujcie się tym, ale wymyśliliśmy sobie, że nie każdy podcast, który zostanie zaproponowany, automatycznie do, dodany będzie do naszego katalogu. Chcemy trzymać jakiś tam poziom, chcemy trzymać się jakichś pewnych reguł, a o tych regułach można sobie poczytać na stronie, więc zachęcam, a jednocześnie przepraszam z góry, że nie każda propozycja się u nas pojawi. Dokładnie, wiadomo, że nie wystarczy nagrać jednego odcinka i upominać się już o to, żeby pojawić się w katalogu, bo nie o to chodzi, żeby zapchać katalog do granic możliwości, a później te podcasty nie będą się i tak pojawiały. Więc czekamy na osoby nadające w miarę regularnie, nadające w miarę ciekawie. No i jeżeli ktoś zacznie rozwijać się ze swoim podcastem, to może być pewien, że w tym podcaście pojawi się nawet bez zgłaszania się do nas, bo my taką osobę wytropimy, znajdziemy, wyśledzimy i dodamy do katalogu polskich podcastów. I tak już się kilka razy nawet stało, o czym świadczy cały katalog, tak. bo wszystkie, właściwie tak szczerze powiem, że chyba tylko raz, dwa, muszę sobie przypomnieć, cztery podcasty, tak, cztery podcasty tylko trafiły z polecenia, a tak, to jest wszystko nasza robota, i no, i to, i to tyle odnośnie dodawania podcastów. Aha, zgłaszać można podcasty inne. Nie, niekoniecznie musisz być autorem, autorką, żeby ten podcast tutaj do nas zgłosić, żeby go zaproponować. <śmiech> Przepraszam. Wystarczy, że ktoś wie o jakimś podcaście wartym uwagi i chciałby podzielić się właśnie tą wiadomością razem z nami, to serdecznie zapraszamy do skorzystania z formularza i do umieszczenia propozycji u nas. Dobrze, to do kilka słów u katalogu, a teraz może zaczniemy od omawiania tych podcastów. Może zanim ruszę z miejsca, w którym skończyliśmy ostatnio z podcastofonem, Ostatnio nie omawialiśmy odcinków, ale postanowiliśmy zacząć od tego miejsca, kiedy to podcastofon urodził się w bólach. Warto wspomnieć o podcaście, który pojawił się troszeczkę wcześniej, ale jest godny uwagi, czyli podcast zatytułowany Etykieta 2, czyli kwadratowy klocek i jeden z kolejnych, jest to już chyba 19 odcinek podcastu Retro Radio. Podcast Retro Radio bardzo długo milczał, no ale Chłopcy złapali za mikrofony, nagrali wreszcie odcinek, wrócili po długiej przerwie, obiecali kolejne podcasty, no i mamy nadzieję, że tak się właśnie stanie. E, tak, obawialiśmy się latem, że nic, e, że jest taka posucha, że nic się nie dzieje w światku Podcasterskim, później na jesień e, naprawdę namnożyło się nowych podcastów i jest tego bardzo, bardzo dużo, z czego się bardzo cieszymy, a przy okazji pojawiają się właśnie nowe odcinki starych, dobrych podcastów, no, nie każdy nagrywa Regularnie niektórzy z różnych przyczyn troszeczkę zawiesili działalność, przykładem jestem ja sam. Natomiast jest zdecydowanie jest czego słuchać i, i muszę tutaj przy okazji powiedzieć, że teraz doszło już, cała sytuacja doprowadziła do tego, że musimy robić selekcję. Każdy z nas musi już sobie limitować podcasty, już nie można słuchać wszystkiego, jak leci, tylko teraz trzeba się decydować, że albo tego słuchamy, albo nie. I to jest bardzo fajne, bo rozdziela się, rozdziela się takie. Yy, no papa pomóż mi, rozdziela się co to te podcasty, które nas interesują od tych podcastów, które no może też nas interesują ale mniej potrafimy je no. poświęcić na rzecz tych podcastów, które naprawdę lubimy tak, i każdy z nas może mieć zupełnie inne gusta, co też jest fajne. Jest na przykład, ja powiem może o Dyktafonografice. Bardzo fajny podcast, bardzo fajnie zrobiony, aczkolwiek tematyka kompletnie mnie nie interesuje, bo jest o hip-hopie. Natomiast wiem, że wiele osób chętnie chętnie sobie wysłucha tego, co tam jest poruszane w podcaście. I takich podcastów jest więcej. Podcasty różne, tematyczne, czasami podcasty troszeczkę bardziej blogowe i jednym one podejdą do gustu, drugim to nie podejdzie. A my jesteśmy tutaj od tego, żeby w podcastofonie mówić Wam o tym, co się generalnie dzieje. Tak. A że dzieje się wiele, to pędzimy dalej i pędzimy do podcastu Kontenstacja. Podcast Martina i Hugo Ostatni yy, z, Znaczy w sumie nie ostatni Ale kolejny z epizodów tego podcastu To yy, podcast zatytułowany Kocham więc nie wychowuję swojego dziecka No i w tym odcinku Jak tutaj czytam w szodnocach Było m.in. o półmetku panowaniu Tuska I o tym jak powszechnie wmawiane jest nam Że nie powinniśmy wychowywać dzieci Bo narazimy je na stres ja słuchałem fragment tego podcastu, tym razem prowadził go Hugo, no i właśnie między innymi ludzie dzwonili, opowiadali y, o kampanii reklamowej na temat wychowania swoich dzieci. Tak, kontestacja jest, jest właściwie radiem internetowym, takim jednodniowym w ciągu tygodnia. Znaczy, raz się ukazuje audycja, można sobie zadzwonić i porozmawiać, wypowiedzieć się na dany temat. A zarówno Martin, jak i Hugo są ludźmi, którzy bardzo chętnie wysłuchają tego, co macie do powiedzenia. Zachęcamy do, do korzystania aktywnie z właśnie kontestacji. Oni teraz chyba nadają nawet w czwartki, w poniedziałki i w czwartki, czyli nawet więcej niż, niż raz w tygodniu z tego, co się zdążyłem zorientować ostatnio. Aha, Także czyli nawet jeszcze lepiej. Pełną... Jeszcze, trosze, jeszcze, jeszcze troszeczkę i zginą nam z katalogu, bo się staną komercyjną rozgłośnią radiową. Czego im życzę? Tak, życzysz im, żeby zginęli z katalogu. Życzę im, żeby stali się komercyjną stacją radiową, bo naprawdę jestem w 100% za nimi. Wolność, jak najbardziej. Wolność i brak głupoty to jest to, o co oni walczą, a ja się z tym całkowicie zgadzam. Fantasmageria, 96. Podcast Modern Lands. Fantasmageria, podcast o grach. Ja jestem. No nie, w ogóle nie orientuję się w świecie gier. Nie interesuje mnie ta tematyka, więc nie zagłębiam się. Przepraszam wszystkich fanów podcastu Fantasmagaria, przepraszam twórców, no ale niestety nie jest to tematyka, która mi leży. Dlatego nie słucham tego podcastu. Ale, w... no, yeah. ale wszystkich tych, którzy interesują się taką tematyką, to, to właśnie polecamy podcast Fantasmagaria. Chyba niewiele tak, jest jak myślę... podcastów w brach 2. No kilka tylko. Ja, ja też akurat nie jestem fanem gier w, w ogóle. Nawet czasu nie mam na gierki, a ja, y, ostatnie w jakie grałem to były jakieś The Settlers i y, y, y, nie wiem, Lemingit, także to było dobrych 10 lat temu. Y, natomiast chyba nie potrzeba tak specjalnie zachwała, zachwalać Fantasmageli, bo ci, którzy lubią gry to doskonale znają ten podcast. A przejdźmy już dalej do Cafe Macabra. To jest podcast, w którym są robione audycje na podstawie chyba książek albo jakiejś publikacji. Jest robiona taka audycja... Kafe eee, Macabra to jest podcast o filmach. A, sorry, sorry. To pomieszało mi się. Tak, ale pomieszało Ci się <laughs> dlatego, że to są podobni twórcy podcastu Kafe Macabra i podcastu Tchnienie Grozy. A, właśnie, właśnie. No widzisz, jak to dobrze tutaj z papą jest. Ja przyznam się, że mnie zżera trema, a papa jako ten doświadczony prowadzący może to wszystko kontrolować, na szczęście. Tak, to po pozwala, pozwala mnie trzymać przy życiu ta kawa, która dobudza mnie w środku nocy. <laughs> tak, no, no dobrze, to skoro jesteśmy przy Café Macabra, odcinek zatytułowany Shooter yy, i opisali chłopacy, że w kolejnym odcinku będziemy mówić o filmie Shooter w wersji oryginalnej z 2004 roku oraz o amerykańskim remake'u z roku 2000, 2008. Tak, a słuchałeś kiedykolwiek w ogóle podcastu Café Macabra? Słuchałem, ale to było dawno temu i teraz nie pamiętam Dawno temu nieprawda Ja z filmowych podcastów Bardzo lubiłem podcast O filmie Ale już od dłuższego czasu nie miałem z nimi kontaktu Nie wiem czy, czy nadałem regularnie Chyba ich nie ma w, naszych, chyba nie. Chyba ich nie ma w naszym katalogu Chyba nie ma, tak, no ja będę musiał zerknąć i ich dodać. E, natomiast drugim i e, chyba najlepszym w ogóle takim wzorcowym podcastem o filmach, a, a kompletnie ze, chyba już teraz przestającym nadawać e, jest Celuloid. E, był No celluloid, cel Celuloid by to tak uderzył powierzyć. raczej w e, pisanie artykułów, jeżeli się dobrze orientuję. No, no a szkoda, a szkoda by było fajnie. W każdym razie, jeżeli ktoś chciałby robić e, podcasty. O tematyce filmowej to polecam. Yy, kto to był? Cortez i Oksza. Oksza. Yy, tak, yy, i polecam ich sobie odsłuchać, ich starych odcinków, żeby wziąć sobie za wzór, bo naprawdę przyjemnie się bardzo słuchało. No dobra, ale nie ma ich w katalogu. No, a w ce oprócz celuloidu, to jeszcze warto wspomnieć, że w podcaście Swing zawsze jeszcze y, kilka słów o filmach, czasami jakiś spoiler. Ale chłopcy bardzo na luzie i z dużą dozą humoru opowiadają o, o komiksach, o filmach i o tego typu rzeczach. No ale jedziemy dalej i mamy 30 wydanie podcastu z sieci wzięte. Tak, tak. Łukasz w tym momencie on chyba troszeczkę mocno pojechał, ale nie, nie, no nie będę spoilerował odcinka. Ta, generalnie narzeka na jednego z telekomunikacyjnych operatorów <grym> w naszym kraju. Tak, no więc y, Polska. Dzień dobry, witamy. Tak, witamy w Polsce. No, ale jedziemy dalej i lądujemy w Irlandii. Tak, następnym odcinkiem do omówienia jest y, odcinek naszego współprowadzącego, y, odcinek Przemka Szczepaniuka z y, podcastu Techrum i jest w nim mowa o Windowsie 7. Tak, Windows 7, Przemek y, na żywca. Instaluję Windows i można tego wysłuchać w tym odcinku. Tak, możemy sobie posłuchać, jak pracują talerze twardych dysków u <głos> podczas instalacji. <głos> No, to polecamy, polecamy dowiedzieć się czegoś więcej o Windowsie a swoją drogą Techroom jest, jest to podcast no z racji tego właśnie, że dzisiaj zaczynamy omawianie podcastów, jest to pierwszy odcinek omawiania podcastów, więc może troszeczkę więcej też warto powiedzieć o tym generalnie czym charakteryzuje się dany jakiś podcast no i właśnie Przemek prowadzi Techroom, a w nim są informacje na temat wszelkich nowinek IT i, i świata właśnie komputerów. Tak, o czymś przekonacie, gdy będziemy mawiać kolejny odcinek, bo też się bardzo szybko pokazał, ale to dopiero za chwileczkę. Ja zawsze, jak słyszę tą nazwę, to słyszę Tech Room. Room i tak, nie mogę się uwolnić Tak, od tej nazwy. tak no papa. Ale dobrze, yy, dobrze, jedziemy dalej. Ja może... No. No to może, może już nic nie powiem, ale odsłuchajcie sobie od początku podcastu Papa Cafe, to zrozumiecie, dlaczego Papa mi tutaj przerwał i nie chciał, żebym coś więcej powiedział. Bardzo tak. lubię kawę. Tak, tak. No tak samo jak Maciej lubi herbatę z, palc, z pianką na trzy palce. Kolejnym odcinkiem do omówienia, kolejnym podcastem do omówienia jest podcast Odwyk, w którym Martin Lechowicz... Opowiada w sposób przyjazny człowiekowi o Biblii Odcinek trójca, dwójca czy jedynca Odcinek właśnie próbujący wytłumaczyć o co tu chodzi z tą trójcą, dwójcą Zapraszam serdecznie do Odwyku, ogólnie wszystkie odcinki, szczególnie ta, no, jak dla mnie, nie wiem papa jak ty, ale dla mnie ta poprzednia edycja była taka, taka bardzo fajna, treściwa i mięsista. No właśnie miałem, jest... miałem właśnie powiedzieć, że wszyscy słuchają Odwyku, a, a ja jestem z tej, z tej grupy podcasterów, którzy Odwyku praktycznie wcale nie znają. Próbowałem się kilkukrotnie przełamać, przekonać, ale generalnie ta tematyka mi nie leży. Po prostu aha, nie, aha. nie jestem szczególnie zainteresowany jakimkolwiek analizowaniem Biblii, także że odpuściłem sobie na starcie. Aha, no dla tych, którzy nie słuchali, którzy nie znają odwyku, powiem, że jest to Biblia, ale tematyka nie jest przedstawiana w sposób związany z Kościołem, czy w sposób taki, jaki można usłyszeć od jakiegoś księdza. Martin przedstawia to Biblię i wielokrotnie to powtarza, przedstawia jako książkę historyczną i analizuje fakty, które są w niej zawarte. Nic więcej, nic nie dopowiada, nic nie sugeruje, tylko są czyste fakty. To, co tam zostało napisane, to on się tego trzyma. I taki jest właśnie odwyk w luźnej formie prowadzony. Zapraszam. Dobrze, i kolejny podcast to podcast bez nazwy, 66. wydanie, zatytułowane Grypofon. No i tam Maciek opowiada o swojej grypie, wspomina o podcastofonie i o podcaście architekta. O architekcie będziemy jeszcze mówić, bo architekt jakiś odcinek opublikował w ostatnim czasie. E, Maciej, Maciej Skwara to jest kolejna osoba z tutaj działających w podcastofonie. Ja myślę, że dzisiaj przydałoby się powiedzieć kilka słów właśnie o naszej ekipie, bo w odcinku zerowym nie było wprowadzenia, to może dzisiaj kilka słów, tak, jakoś gdzieś tam wpleciemy, może na koniec, jak, jak, jak skończymy omawiać. No i właśnie Maciej jest jednym, jednym z współprowadzących i na pewno jego głos będzie razem tutaj z głosem Łukasza najczęściej gościł na antenie, tak mi się wydaje. No, a Maczka Podcast to jest podcast bez nazwy. Bez nazwy. No ale w sumie omawiamy poszczególne osoby mniej więcej w trakcie prowadzenia. Myślę, że, że nie ma co ludziom zawracać głowy nami. Jeszcze będzie czas, żeby nas poznać w kolejnych odcinkach. Będzie czas, żeby posłuchać o nas chociażby za tydzień, gdy ukaże się kolejny odcinek. Można poczytać o nas na stronie podcastofonu. No ale też kilka, kilka słów, tak jak teraz pojawia się przy naszych podcastach. A kolejny podcast, który mamy, to Amplitudy Chwil i Wojtek. To już czternaste wydanie podcastu zatytułowane Laboratorium Chemiczne. Yy, tak, Wojtek ma różne dziwne podejście do, yy, do dźwięku i ciężko byłoby mi opisać w słowach to, co on robi. Po prostu musicie sami sobie tego posłuchać. To są yy, po prostu różnego rodzaju eksperymenty. Wojtek ostatnio przeszedł na, na innego RSS-a, na inną stronę, kilka razy zmieniał nazwę, teraz podcast nazywa się Amplitudy Chwil i dla tych, którzy gdzieś tam utknęli i wydaje im się, że Wojtek nic więcej nie nagrywa to niech sobie sprawdzą RSS-a, niech sobie sprawdzą stronę tutaj u nas w katalogu, bo Wojtek nadaje nadal. Tak, dokładnie. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe Montaże, takie słowno-muzyczne, słowno-dźwiękowe, laboratorium chemiczne, Wojtek i jego znajomi coś tam pędzą w piwnicy. Kolejny odcinek to jazzowe czwartki w J.J. i, i tam można właśnie wysłuchać nagrania z irlandzkiego pubu o nazwie J.J. Smith i, i tam Wojtek nagrywał kiedyś koncert jazzowy. Tak, tak, to było w 2007 roku jeszcze, yy, znaczy nagranie ponoć z 2007 roku, chyba. No, y, dobrze, co mamy dalej? W katalogu naszym na kolejnym miejscu yy, znajduje się podcast Manipulacje bezprzytomnością. To jest yy, nowy podcast. I tu pojawiło się yy... kilka odcinków z tego. My ostatnim razem wspominaliśmy o manipulacjach bezprzytomnością. Yy, tutaj jakaś pani to czyta. Tak e, pani o ksywce melfen, właściwie trzeba powiedzieć o Niku Melfen, bo to dla pani ksywka to tak się brzydko kojarzy, nick Melfen e, Na imię mam Marzena. Tak, e, <grych> Można się tego doszukać, marzena nagrywa. E, napisała chyba w własną książkę i ona tą książkę czyta. Tak mi się wydaje, że to jakoś tak. Tak, i tutaj mamy historie ni niedoskonałe. Tajanie część pierwsza, część druga, część trzecia. A kolejny podcast to znowu pani. Tym razem pani z Niemiec, czyli... No jak z Niemiec to wszyscy wiedzą, która pani, chociaż... Angela, Planowana... Angela Merkel. <grywa> to nagrywa. Nie, na tą chwilę jest to jedyna polska podcasterka z Niemiec, aczkolwiek ma się pojawić druga jej koleżanka. Ale tak no, to pojawia, wszyscy się wiedzą. Jest... pojawia się i znika. Gdzie jest druga koleżanka z Niemiec? Gdzie jest... Angela Merkel. No, nie ma jeszcze nie ciągle, ma, jeszcze. A póki co jest Gosia Samosia, która wróciła już do dobrej formy i cieszy ucho. Trzaska regularnie odcinki, jak tak, to się tak to, powiem. Od, od, kolokwialnie. Od kilku, no, od kilku tygodni już regularnie nas tutaj u, u nas gości w naszych słuchawkach. I 56. wydanie podcastu Samosia. Tak, tak, to, to była Samosia. Yy, jeszcze coś na temat Samosi? Yy, no myślę, że przy kolejnym odcinku jeszcze będziemy mieli okazję... Yy, a nie, to ten odcinek, o którym chciałem powiedzieć. Samosia przenosi nas tutaj yy, w miejsca związane z jej wspomnieniami, z jej yy, okresem dzieciństwa bardzo fajnie wprowadza nas w ten klimat, jeżeli ktoś tego słucha może sobie zamknąć oczy i wyobrażać miejsca w których się znajduje no i miejmy nadzieję, że tak jak mnie, tak i was samosia przeniesie właśnie w te miejsca o których mówi a kolejny odcinek to znowu kontestacja e, tak, w kolejnym odcinku Sanepit bezdomny. oj papa, musisz wyłączyć radio, bo słyszę siebie sam Coś mi tam, pogłos poszedł. Dobra, już jest cisza. Sanepid bezdomny. Taki jest tytuł odcinka kolejnego kontenstacji. Czyli jeżeli ktoś by się zastanawiał, o czym jest ten odcinek, to zapraszamy na stronę kontestacji. Można wysłuchać wszystkich archiwalnych odcinków. Można zobaczyć, bo chłopaków tam można zobaczyć. Oni się nagrywają wideo. Także że nie tylko audio, ale także wideo. A kolejny podcast to 254. odcinek podcastu. I tutaj zaskoczenie, Amplitudy Chwil. Nie, podcastu nie tylko dla orów. A, tak, amplitudy. amplitudy Chwil to jest tytuł odcinka i to jest Amplitudy Chwil 2. No właśnie, tutaj takie bardzo fajne nawiązanie do tego, co robi Wojtek. Hmm, też nagrywa z Irlandii, tak samo jak Filip. Filip współpracuje z Podcastofonem. Tak jak już omawiamy każdego z współpracowników, to Filip odpowiada za wszystkie piękne grafiki, które pojawiają się w Podcastofonie. Zresztą można zobaczyć u niego na stronie. Zawsze każdy odcinek jest pięknie hmm, opisany taką grafiką, która odnosi się do tematu podcastu. Amplitudy chwil 2. Nawiązanie do tego, co robi Wojtek, czyli właśnie takie słowno-muzyczne montaże. No i Filip postarał się już taki drugi montaż zrobił. Na pewno jest to bardzo czasochłonne. No jeżeli ktoś trafi na taki podcast pierwszy raz, może nie wykazać się zrozumieniem dla takiej formy tak, twórczości. Tak ale polecam Wam posłuchanie czegoś takiego, takie zupełnie, zupełnie niezobowiązująca forma, można na chwilę się rozproszyć i wrócić do tego ponownie. Bardzo fajne podcasty, no i weźcie pod uwagę, ile trzeba włożyć pracy żeby takie coś zmontować. Swoją drogą może to być dla Was punkt, w którym postanowicie sobie dorównać Filipowi. Od razu Wam powiem, że to wcale nie będzie łatwe, Aczkolwiek zachęcam do prób montażowych, żeby uzyskać takie właśnie efekty, jak Filip uzyskuje w tych swoich eksperymentalnych odcinkach. Tak, zdecydowanie im więcej yy, kontaktów z programem do montowania podcastów, tym łatwiejsze są takie kolejne próby, bo już automatycznie pewne rzeczy się robi. I powtarzam to wielokrotnie, jeżeli komukolwiek wydaje się, że robienie podcastów, że nagrywanie podcastów i montaż jest zajęciem trudnym, to ja mówię, yy, zazwyczaj mówię, że nie, nie jest trudnym, ale mogę powiedzieć tak, jest trudnym yy, podczas pierwszego kontaktu. Ale im dłużej to robimy, tym łatwiej nam to przychodzi później ten montaż jest taki właśnie zautomatyzowany, łatwiej nam coś pociąć, przyciąć, wyciąć, dołożyć, podłożyć dźwięk i jakoś to samo płynie. No a skoro jesteśmy przy montażu, to ja może powiem o dwóch programikach, które dla Was przygotowałem. Znaczy chciałbym o nich króciutko tylko powiedzieć. Natomiast jeżeli sobie nie będziecie radzili z tymi programikami czy z jakimikolwiek innymi edytorami, to dużo podpowiedzi znajduje się w, w takich serwisach jak Poznaj Podcasting czy po prostu Podcasting. O, tutaj ktoś coś do mnie pisze, przerywa mi, <śmiech> czy po prostu podcasting.pl, także wejdźcie sobie tam i posprawdzajcie. Natomiast programiki, które chciałem polecić, to jest Audacity, wszyscy to znają, więc tutaj za dużo się nie będę mówił, roz rozwodził na ten temat. Natomiast drugim programikiem, mało znanym, aczkolwiek go polecam, jest programik, programik który się nazywa wawozaur. I pierwsze W jest W, takie normalne, drugie W to jest V, Wawozaur I programik który, jest to programik, który korzysta z wtyczek VST. To później Wam się może przydać. Oba programiki są freeware, freewareowe, także one są darmowe. I, i, I polecam właśnie do spróbowania tego drugiego, czyli wawozaur. No widzisz, nigdy nie słyszałem o tym programie. Muszę się zapoznać z tym, jak on wygląda. Tu już widzę, jak on wygląda. Dobrze, ale musimy odrobinę przyspieszyć, bo rozwlekamy się rozwlekamy się w swoich słowach i później słuchacz zostanie zamęczony tym naszym gadaniem. Przechodzimy do kolejnych podcastów, a kolejny podcast to znowu TechRoom. Podcast o Rumie. Nie, podcast o IT. Przepraszam. Tak, i tym razem Przemek mówi o y, przeglądarce Chrome. Znaczy nie, Chrome dokładnie OS. mówi o systemie Chrome OS. O Chrome, Chrome OS, no przeglądarka, system. system, system. Tak, tak, system oparty na przeglądarce, możecie posłuchać. No. Y, firma Google y, niedługo chce wypuścić taki swój produkt, który ma zastąpić, y, jak gdyby system operacyjny, wszystko ma działać w przeglądarce, a te nasze, gdyby zasoby mają być gdzieś w sieci. Rozwiązanie dość innowacyjne, dość ciekawe, ale mi się wydaje, że ciągle chociażby polskie społeczeństwo nie jest gotowe na coś takiego, bo musieliby być 24 godziny na dobę dostępni w internecie. Musieliby mieć dostęp do sieci nieprzerwalny, żeby coś takiego miało rację bytu. No i, i tak i nie, bo komputer jednak buforuje sobie pewne dane, jeżeli ma tę pamięć, to wystarczy się raz połączyć, coś ściągnąć, później to już działa bez połączenia z internetem, natomiast i tak uważam, że przyszłość właśnie będzie należała do aplikacji y, sieciowych, ale przejdźmy dalej, przyspieszmy, znowu amplitudy chwil, kolejne nagranie Wojtka, w którym hucznie poleca, co poleca, nie wiem, nie słuchałem jeszcze. Ale hucz nie poleca, więc jak Wojtek poleca, to warto wejść na stronę jego podcastu i posłuchać tak, posłuchać, tak, co tam jest polecane. Wojtek się ostatnio rozpędził i trochę tych podcastów się u niego pojawiło. A kolejny podcast to Polskie Detroit 221 wydanie. O, spójrz, Robercie, nie tak dawno Filip z podcastu nie tylko dla orów wyprzedził Łukasza Witkowskiego, który był jednym z najdłużej nadających i ciągle nadających podcasterów. No a teraz Filip właśnie prześcignął go w ilości odcinków. I to tylko dlatego, że Filip yy, po poprodukował tych podcastów pełno i powrzuca po kilka naraz. Natomiast Łukasz Witkowski nagrywa jeden podcast co tydzień, regularnie. Naprawdę od już chyba trzech lat. No i ktoś mógłby powiedzieć, że Filip idzie na ilość, ale gdy zapozna się z odcinkami jego podcastów, to stwierdzi, że w jakości też nie brakuje tym podcastom. Od jakiegoś czasu Filip wypuszcza naprawdę, naprawdę dobre podcasty i ciężko cokolwiek zarzucić jego produkcją. No tu absolutnie nie o to chodzi, żeby była jakaś tam inna jakość, bo to są dwa różne podcasty, natomiast jesteśmy przy polskim Detroit i, i trzeba powiedzieć, że Łukasz w tym swoim podcaście kieruje słowa głównie do Polaków w Ameryce, głównie do Polaków nawet z okręgu Detroit, choć nie tylko i niekoniecznie musimy być zainteresowani tą tematyką, natomiast jeżeli ktoś chce się dowiedzieć czegoś więcej o Ameryce od strony amerykańskiej, to polecam. Tak. Kolejna rzecz w katalogu to coś, co nie jest szóstym odcinkiem podcastu 420. O podcaście... nie wiem, czy powinniśmy mówić w ogóle. Tak, powinniśmy mówić, dlatego że <śmiech> <śmiech> o podcaście 420 mówiliśmy ostatnim razem. Jest to podcast Roberta Kamaszyna, który nadaje z Czech. A to, co opublikował Robert w ostatnim tygodniu, to apel. Apel do słuchających i chcących coś nagrać. No i ja chciałem wspomnieć o tym y, apelu, bo myślę, że to jest y, rzecz, o której warto wspomnieć. Robert, Robert apeluje do słuchaczy i do osób chcących nagrywać, żeby pojawił się jakiś podcast y, z bloku wschodniego, z, z państw, które dawniej znajdowały się na przykład właśnie w tym bloku wschodnim i, i niech będzie to jakaś Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja. Jeżeli ktoś z tamtych rejonów słucha podcastów na pewno ma coś wiele do powiedzenia na temat życia, na temat funkcjonowania w tamtych państwach. Jeżeli ma mikrofon, niech łapie za ten mikrofon, nagrywa swój podcast. Na pewno będzie to ciekawa tematyka, będzie to coś nowego, będzie to coś, no, na co słuchacze na pewno czekają. Tak, inicjatywa jak najbardziej godna polecenia, a o tym wszystkim, co i Robert powiedział w tym swoim nieodcinku i o tym wszystkim, co Łukasz przed chwilą powiedział, niech utwierdzi Was w tym przekonaniu, że, że warto coś takiego robić, chociażby odsłuchanie podcastu 420, podcast nadawany z Czech, mówiący o Czechach, Yy, i coś takiego by się przydało też z innych krajów yy, od środka, dowiedzieć się po polsku dla nas sobie tutaj podcast na szagę w Bukowskim Kinie i to jest kolejny odcinek podcastu na szagę Bartek i Dorota zabierają nas do miejscowego kina no i tam relacja prosto właśnie z tego kina opowiadają o tym jak to kino w środku wygląda i tak dalej i tak dalej, podcastu na szagę nie było długo, długo, długo tak przerwę mieli ale wrócili i nadają znowu. Kiedyś bardzo regularnie. Mam nadzieję, że nadal ta regularność będzie. Yy, tak, oni, będzie... oni są podcastem sponsorowanym, i sponsor ostatnio ich tam zaniedbuje. Ten, ten Poznanie, jak taki jeden. Aha, <laughs> Może no. to dlatego, tak mi się coś wydaje. <laughs> no ale dobrze, kolejny odcinek to podcast do piwie i. Nine, y -y -y -y, czyli rekordy piwne Bania opowiada o niezwykłych rekordach związanych z piwem Tak, słuchałem tego podcastu i między innymi mówi o najdroższych piwach, mówi o największych browarach o, o najstarszych piwach można wiele ciekawych, treściwych rzeczy się dowiedzieć na temat piwa z tego podcastu to już czwarty odcinek Bania ma tam w zanadrzu jeszcze kolejne odcinki do zrobienia Myślę, że temat piwa to temat rzeka. Można nagrywać bez końca, także czekamy na kolejne podcasty o piwie. Tak się rozmarzyłem teraz temat rzeka, rzeka piwa. Rzeka, Jej, jak chcę koło takiej mieszkać. Rzeka piwa, to tak wracając z powrotem do podcastu 420 i czeskich klimatów. Knedliki, piwo, czeska rzeka piwa. <głos> eee, tak, dobrze. Robercie, Robercie, pilnuj lodówki. No ja muszę... Nie, no u mnie w lodówce to jedynie... Ale nie, nie, rachy. nie, mówimy o twojej, mówimy o czeskiej lodówce Roberta Aha, z Czech. a tak, tak, no to, to taka trochę prywata, bo my tutaj z papą mamy zamiar wybrać się do, do Czech i, tak. i pod już nieobecność... Już właśnie, właśnie się pakujemy, Roberta. tutaj tak y, nagrywamy w międzyczasie, tak. a tutaj już pakujemy manatki i jedziemy za chwilę do Czech. Tak, żeby opróżnić tą lodówkę, bo się okazuje, że Robert 420 popija sobie za dużo, tak. za dużo dzień. On nadwyżkę na piwa ma w tej lodówce. Tak, i, i my chcemy tutaj odciążyć tą biedną lodówkę z tego nadmiaru. Dobrze, a kolejny podcast to Dyktafonografika, 52. wydanie tego podcastu zatytułowane Beleco. Bele co. Yy, tak, kolejny, o dyrektrofonowej grafice już mówiłem wcześniej, więc zachęcam do słuchania. Tak. Tematyka hip-hop, następ... jedyny podcast taki muzyczny o hip-hopie. I zrobiony naprawdę ze smakiem i bardzo mogę polecić. Yy, Studio ZEW to jest kolejny podcast. Odcinek siódmy już się pojawił. No i tam między innymi yy, autor podcastu, czyli architekt, wspomina o yy, bardzo starych grach. W podkładzie leci... Mario Bros, jeżeli dobrze pamiętam. Bardzo fajny odcinek, taki świeży podcast na polskiej scenie podcastowej. Warto słuchać podcastu Studio Ziew, bo każdy podcast jest takim indywidualnym tworem autora. No a podcast Architekta zdecydowanie wyróżnia się na tle innych podcastów. I tak nieświadomie przeszedłeś do indywidualnego. Mówiłeś indywidualny i właśnie jest indywidualny. To jest odcinek 52, zatytułowany Staś 2009. Staś To jest taki tak. przegląd muzyki różnej. I z tego, co pamiętam, autor podcastu udzielał się w, podczas organizowania tego przeglądu. Zresztą w zeszłym roku było o Stasiu. Ja pamiętam z podcastów Krzysztofa na ten temat. 52. podcastu jeszcze nie słuchałem, jestem jeszcze na etapie słuchania podcastów z drogi, ostatnio słuchałem podcastu z Amsterdamu, jeszcze wcześniej z podcastu z Paryża, polecam wszystkim słuchaczom słuchania podcastu indywidualnego, bo jest to bardzo fajne, świeże, młode podejście do tematu. Tak, Krzysztof w ogóle bardzo fajnie się rozwija w, tutaj w, w świadku podcasterskim i myślę, że ma predyspozycję do zostania jakimś reporterem. W każdym razie coś na pewno z multimediami gdzieś tam w jego przyszłości będzie miało jakiś związek. Warto to powiedzieć że odnośnie Stasia. Warto no, wypromować trochę Krzysztofa, bo jak sam napisał, jako jeden z głównych organizatorów miałem okazję pomagać w przedsięwzięciu owocnie i skutecznie. Padł rekord: wszystkie bilety zostały wyprzedane, zapełniliśmy aule pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie w odcinku moc wspomnień, wywiadów, trochę nieprofesjonalnego humoru oraz wywiad z Wojciechem Wagleskim. No proszę, ww. Tak to bardzo długi odcinek, bo ja już mam go pobranego i widziałem, że jest taki długi i czeka tam, dojrzewał u mnie na dysku do, do przesłuchania ostatnio słuchałem bardzo dużo dużej ilości podcastów i w ogóle myślę, że okres taki jesienno-zimowy sprzyja temu, żeby w, w takie chłodne, ciemne jesienne, zimowe wieczory sobie m, te podcasty dawkować jeżeli mamy na to czas no ale idziemy dalej i znowu jest podcast z bezprzytomnością. bez przytomnością tak, to jest takie przywitanie właściwie, tylko które pojawiło się po trzech odcinkach książki. Melfin zdecydowała się przywitać z nami i kolejny podcast to kontestacja o buncie informatyków. Hmm, właśnie, kontestacja po raz trzeci. Zachęcamy. I następnym podcastem jest y, słynny podcast Papa Cafe, czyli Łukasz Mocek, ten z drugiej strony, który ze mną dzisiaj prowadzi. Nie znam w końcu, człowieka. Nie znam człowieka. <laughs> w końcu zdecydował się i wypuścił swój 42 odcinek, y, który ma dziwny troszeczkę tytuł. Może nam wyjaśnić, dlaczego ma karma. Maczar karma, bo w ostatnim podcaście mówię m.in. o płycie spiętego, czyli o płycie wokalisty Laocze i tak nazywa się pierwszy singiel z tej płyty Machar Karma, polecam bardzo yy, zarówno płytę, jak i swój podcast tak, i tam ja dowiecie się po... o tej płycie między innymi i ja też zapraszam odsłuchajcie sobie kolejnego odcinka Papy Kafe. I, i dalej mamy znowu nie tylko dla orów. 255. odcinek, to jest ostatni odcinek podcastu nie tylko dla orów. Znaczy ostatni, znaczy ostatnio wydany, nie, że Filip tam skończył nagrywanie z przesady. Nazywa się to Pasztet ponczowy, Ponczowy. I jest to odcinek jadalniczy, jak to omawia Filip, czyli taki zlepek różnych nagrań z restauracji, z kawiarni, z różnych miejsc, gdzie można dostać jeść. I jest to odcinek, który kontynuuje serię American Experience, czyli amerykańskie doświadczenia, no i tam właśnie o różnych smakach i o różnych posiłkach mówi Philip. Tak, a kolejnym odcinkiem jest y, Odwyk, kolejny y, Martina Lechowicza, tym razem Martin nagrywa z Cambridge tak. y, miałem okazję już sobie tego przesłuchać króciutko. No ja też powiem y, właśnie, że to jest jeden z nielicznych po, y, odcinków Martina kiedy słucham w tle pap taki właśnie angielski no kontynuuj, bo chciałem ci się No No i, i, i tak, i tutaj akurat chciałem powiedzieć, że to jest odcinek zupełnie inny niż zwykłe odcinki Odwyku E, taki na luźno Martin siedzi sobie przy stoliku i mówi o chrzcinach. E, tak, no nie wiem, nazwałbym to bardziej przerywnikiem niż Odwykiem, bo Odwyk jest bardzo na serio, a tu jest troszeczkę... Znaczy też jest na serio, ale jest troszeczkę inne No, e, także odsłuchajcie sobie Odwyk, a następnym odcinkiem, następnym podcastem jest kolejny odcinek Fantasmagerie, odcinek numer 97, zatytułowany Groteskowy Leonardo. I znowu podcast do ograch. Tak, jak to już wcześniej było mówione. I następnym podcastem jest podcast znany wszystkim doskonale a więc Gural z podcastu Podnośnika. Tak, Podnośnik, z... czyli y, podcast dla wszystkich mechaników samochodowych? <laughs> tak, szczególnie tych mieszkających Berlinczyków w Nowym Jorku. Tak, Berlińczyk w Nowym Jorku, tak jest zatytułowany kolejny odcinek podcastu Podnośnik. No ja przesadziłem z tymi mechanikami samochodowymi, bo podcast Podnośnik jest nie tylko dla mechaników, jest dla wszystkich. Jest to podcast Górala z Nowego Jorku, który zawsze przybliża nam swoich gości i jego gości opowiadają na różne tematy. Te opowieści zawsze są ciekawe, zawsze są y, takie, że powodują wypieki na twarzach, słucha się ich do ostatniej minuty właśnie z tymi wypiekami na twarzach. Zapraszamy, tak, tak? jak Góral zaprasza, tak i my zapraszamy. Tak, tym razem kilka stereotyp stereotypów legnie w gruzach, między innymi ten o urodzie Niemek, także zachęcam a ktoś do a słuchania. A ktoś kiedyś mówił, że Niemki są piękne, czy że Angela Merkel... O, przepraszam. <laughs> nie, nie, ale był, tylko nie pamiętam, jak on się nazywał. Śpiewał o, o urodzie polskich dziewczyn. Jak to było? Piękniejsze i Na, nie naj, znajdziecie. Najwięcej, no, największe witaminy mają polskie dziewczyny. Taki tekst. A o Niemkach to było, bo jak Holender. Ein klein jägermeister. Nie? W kuchni ktoś przy dziecku śpiewał, nie, jakbyś czuł się, gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku i tak, o, no, tak, tak coś takiego. Tak, jak... Dokładnie. No i <głos> ostatni podcast, który jest w katalogu. Tak, już kończymy. Cieszycie się, prawda? To opinapol Podcast 0028 i tutaj różne, różne nazwy, o których ja nie mam zielonego pojęcia. Ja bardzo wszystkich przepraszam, wszystkich fanów tego podcastu. No tutaj jest jakiś opis. Panowie nadrabiają zaległości growe, czyli jest to kolejny podcast do grach. Tak no właśnie, więc zakończyliśmy prezentację najnowszych podcastów, które się ukazały tak. w przeciągu półtora tygodnia ja powiem jeszcze e... słówko o podcastach nowych które w, w ostatnim czasie się pojawiły i będziemy się chyba powolutku żegnać Robert, żeby nie zamęczyć na jeden raz naszych słuchaczy my tam 200% ponad normę chyba zrobiliśmy dzisiaj no jakieś początki mogą być trudne szczególnie dla mnie, pierwszy raz nagrywam tak, ale, ale my tu Roberta rozkręcimy. Tak. Myślemy mu. Dobra. Robert, Robert z Czech wyśle Robertowi z Anglii piwo z dopalaczem, i, i Robert A następnym będzie... razem będzie bez tremy. Będzie tak, tak próba. Mikrofonu. Bardziej rozluźniony i będzie wtedy tak lepiej. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć o dwóch rzeczach, zanim mnie tutaj wykolegujesz, bo chcesz kończyć. Tak, tak, tak. ale jeszcze nowe podcasty, nowe podcasty, nowe podcasty. Bardzo. bardzo... Bardzo szybko, bardzo szybko. Są y, dwa nowe podcasty, o których nie wspominaliśmy. Jest podcast, y, który nazywa się Szumotalski i autorem podcastu jest Kamil Szumotalski. Y, powstał Szumowy Podcast Amatorski i jest jeden odcinek z 19 listopada. No i tam właśnie można posłuchać. No i w tym odcinku przede wszystkim o pracy. O pracy w podcastu Szumowym. Szumowy Podcast Amatorski. Tak, zapraszamy, z zapoznaniem się z tym odcinkiem. A kolejny podcast to podcast, który już kiedyś gdzieś się w sieci pojawił pod inną nazwą, a teraz wrócił i, no i pojawił się jak gdyby na nowo. Nowa nazwa. Podcast nazywa się Niesprecyzowany. No i są już trzy odcinki tego podcastu, chociaż numerowane są odcinek czwarty, piąty i szósty. No i tutaj można posłuchać tego nowego podcastu. Niesprecyzowany. Tak. Warto się zapoznać no. z nowymi podcastami. I teraz proszę, oddaję głos Robertowi i będziemy uciekać w siną dalej. No, dziękuję bardzo. E, chciałem powiedzieć o dwóch takich rzeczach. To znaczy jedna jest e, sprawa kontrowersyjna nazywania podcastów przez K czy przez C. W ostatnim podcastofonie była już o tym mowa, a ja chcę tylko tak powiedzieć, to znaczy takie, takie zdanie przeczytać, e, które napisałem na Facebooku. Gdzie to jest? Już. Słucha się podcastów w podcasterskim światku, a nie jakichś mać podcastów, które się w sieci pocazały. Także podcasty przez K, jak wyraźnie było słychać w tym zdaniu, to jest jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, a druga rzecz to jest taka, że yy, tło, które teraz słyszycie w, yy, tutaj, przygrywające sobie tam w tle, tło w tle, yy, to jest tymczasowy plik dźwiękowy i jeżeli... Kto, ktokolwiek z Was będzie miał y, jakieś propozycje odnośnie innych y, plików dźwiękowych, jakiegoś innego tła, czegoś, co by mogło pasować do podcastofonu, to czekamy na propozycje. Chodzi o to tylko, żeby była to muzyka legalna, y, żeby nie było związanych żadnych praw autorskich z danym utworkiem. Tak, żeby to był podsave. No ale jeżeli nie macie nic przeciwko i podoba wam się to, co leci w tle, no to oczywiście możecie powiedzieć, że to, co leci w tle jest ok i że może zostać. No a jeżeli wam się to nie podoba, to możecie zaproponować coś pod save, a my po dogłębnej analizie, po, do, po poznaniu tych utworów stwierdzimy, czy, czy trzeba nam jakiegoś innego tła, czy, czy może zostać to, co jest no, na tą chwilę jesteśmy ograniczeni czasowo i nie za bardzo możemy sobie wyszukiwać yy, na przykład w, w serwisie Yamendo czegoś nowego, a być może, że któryś ze słuchaczy będzie mógł yy, poświęcić trochę czasu i wyszukać coś ciekawego, także liczymy na Waszą pomoc. Tak, albo trzyma coś dla siebie w zanadrzu. Zresztą widać, że jesteśmy tak pochłonięci czasowo, że jak już dopadniemy mikrofonów, to nie potrafimy się od nich odkleić. No właśnie, i chyba czas najwyższy, żeby się odkleić od mikrofonów. Tak, no przepraszam bardzo, że przeciągnąłem troszeczkę, jeżeli to moja wina. <grym> Dobrze, <grym> czyli słyszymy się w kolejnych wydaniach podcastofonu, za tydzień na pewno kolejny pozytywny duet, jeszcze nie spoilerujemy, nie mówimy wam kto zasiądzie przed mikrofonami, ale na pewno za tydzień postaramy się Wam przybliżyć sylwetki twórców podcastofonu w takim ekspresowym tempie. Błyska... Tak, troszeczkę no, tak w troszeczkę nietypowy sposób. Tak, dokładnie. Możecie to wyczytać na stronie podcastofonu, ale to za tydzień będzie w wersji audio. Tymczasem żegnamy się z Wami. Żegna się yy. Łukasz Mosek, czyli papa. I Robert, I Robert Kessling z próby mikrofonu. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.